Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 5. rozdział trzeci. Dzisiaj od samego rana gorąco. Pomimo tego kapitan kazał mi ubrać się na drogę według formy. To jest wziąć grube sukienne spodnie, pół kożuszek barani a na to płaszcz rekrutski, Zapięty i spocony, długo znowuż na ulicy czekałem na kapitana. Wyszedł przecież. Podszedł ku mnie i przemówił, pocieszając mnie przyszłością, awansem i tym podobnymi widokami. Przymuszenie zaś do wdziania kożucha w czas upału wytłumaczył instrukcją, która chce, żeby rekruci i latem szli w kożuchach. Nie odpowiadałem na jego pociechy ani na tłumaczenie barbarzyńskiego przymusu. Ludzie podobni do niego sądzą, że awans i szlify, do których zresztą nie mam żadnego prawa, mogą zagoić zmęczone uczucia, zabliźnić i zatrzeć, sponiewieranie, zastąpić sumienie, wolność, i obowiązek dla ojczyzny. A jednak są ludzie i jest bardzo wielu takich, którzy za blaszkę na piersiach, za sztych złota na ramieniu, wyrzekają się pierwotnych uczuć, odstępują od cech narodu, a wreszcie zupełnie się go wypierają. Tłumią i oszukują, Niedorzecznymi sofizmami swoje sumienie A to wszystko dla nikczemnej zapłaty Dla błyszczących szlif Dla podłej obawy i zniewieściałej wygody Boże, w chwili wyjścia w niebezpieczną drogę Wygnania przymusowej służby Proszę o pomoc duszy i stałe wypełnianie obowiązków dla Polski, żeby mnie ani przymus nie przemienił, ani gwałt nie zmusił, ani błyszczące obietnice nie uwiodły, ani żadne mędrkowania nieprzyjaciół nie przekonały, ani nędza nie popchnęła ku nim. Żebym zawsze, zawsze, Boże mój, był czystym, niesplamionym, korzystnym dla Polski I tak przetrwał w poczuciu i wykonaniu obowiązków Dla niej przez cały czas obcej służby Aż do grobu swego Skinął ręką kapitan i kozacy poruszyli się Poprowadzili mnie między sobą w dalszą drogę Siostra, z którą już się pożegnałem, patrząc z daleka na odchodzącego, w głos łukała. Przeszliśmy miasto i zginąłem sprzed jej oczu, nie widząc mnie, prędzej uspokoi się. Słaby i zwątlony więzieniem, nie mogłem iść w kożuchu, który wywołując silne pocenie się, do reszty mnie osłabiał, iż nie mogłem podołać ciężarowi rekrutskiego rańca, uszytego z szarego sukna. Za miastem więc zrzuciłem wszystko z siebie i oddałem manatki swoje i korzuch kozakom, którzy za małą opłatę wieźli je na swoich koniach. Uwolniony od ciężaru, szedłem lekko, orzeźwiony ciepłym wiaterkiem i świeżą pogodą dnia, przy drodze napotykając często wsie i lud wyrojony na polach. Przed chatą ogródek kwiatowy w grządki ułożony, rozkwitły już żółte pazurki, święto ustroi się w nierumiana dziewka, astry powschodziły, Słonecznik znacznie podniósł się od ziemi, a bez okrył się bukietami. Za ogródkiem długa szlachecka chata, za nią obory i stajnie, wszystko pod słomą. Studnia na podwórzu i całe ptastwo gospodarskie. Spokojnie tu i miło, jakby tu dobrze było odpoczywać po tylu walkach, i bólach. Rzuciłem okiem pełnym chęci, a może i zazdrości na utraconą chatkę i powędrowałem dalej. Kozacy krzyczą swoje pieśni i głuszą dźwięki powietrznych śpiewaków. Na błotach wieje się dzikie pierze kołysane wiatrem. Zaborem na górze podmytej rzeczką stoi miasto kauszyn jego domki skupione na tle zielonych zbóż i ciemnych borów oświetlone wiosennym promieniem mają wejrzenie choć niemalownicze ale wesołe w mieście mnóstwo Żydów domy przy głównej ulicy porządne i całe malowane różowo zielono i żółto w bocznych zaś ulicach kletki z wydartym dachem, pochyloną ścianą, wybitem oknem. Przed kletkami wyległy na ulicę tłumy żydowskich dzieci odartych, zamorusanych, tłustych, które z okrzykiem biegają po ulicy i bawią się w niewyschłej kałuży błota. Żydzi musieli zastosować się do nowego mikołajewskiego ukazu, i pozrzucali poważne czarne żupany, poubierali się w długie surduty lub kacapskie suknie. Przy ostatnich mogą bez podatku nosić ulubione brody. Obok Żydów wygrzewają się na słońcu Czerkiesi w pstrym, malowniczym, azjatyckim stroju. Wzięci do służby moskiewskiej z kaukaskich ludów już upokorzonych stanowią osobny rodzaj konnicy, a w Kałuszynie kwateruje cały pułk tego wojska czerkieskiego, z którego Paszkiewicz utworzył sobie gwardią. Za miastem przy szosie mają swój cmentarz mahometański grobów już wiele na cmentarzu. Żal mi było i umarłych, i żywych, bo ci nie spoczywają w swojej ziemi, a ci tęsknią za nią. Rynek kałszyna obszerny, piętrowa murowana oberża w rynku jest największą budową w tem mieście. W niej to, powiadają starsi, Jenerał Krukowiecki, do którego miasto należało, wyprawiał przed rokiem 1831 grzmiące bale, wspaniałe uczty, na które panowie z daleka zjeżdżali. Kałuszyn szumiał i weselił się, bo jego właściciel był szumnym i wesołym panem. Czemu się te wesołe uczty skończyły? Jak ten człowiek zapieczętował swoją świetną kolej? Wspomnienie, które tu napotkałem, było mi przykre. W rynku stoi ubogi kościół, przed nim zebrała się gromadka ludu wiejskiego z wyrazem twarzy prostodusznym, szczerym i pięknym. Nocowałem za miastem, w domu kozackim, w ciasnocie, na brudnej słomie, obok dwóch kozaków, którzy przez całą noc, obnażeni, dokazywali z dwoma publicznymi kobietami, a które nad rankiem, upominając się o zapłatę, nachajkami wypędzili. Dla niepoprawnego radia PL. Czytała Katarzyna